Pod namiotem słowa. Do Najświętszej Panny Marii Litania Kamila Cypriana Norwida. W istocie swojej od pierwszego tchnienia, z udziałem łaski najzupełniej zgodna, jako latorośl ze złotem promienia uprzędzająca się swymi włóknami, panno chwalebna, wierna i czci godna, módl się za nami. Od rana prawdy stawszy się kołyską Gdy męką syna nad śmierć wyniesiona Wężowi głowę tu potarłaś śliską Współ wszechmoc bierzesz tam W niebo niesiona I wciąż rozrzewniasz się nad planetami Można, łaskawa i błogosławiona Módl się za nami, przyczyną źródła czynów, objawienia i odpoczynku samej wszechmocności. Ty, co w istocie nie mającej cienia, zwierciadłem stałaś się sprawiedliwości i odpromieniasz ją swymi gwiazdami. Módl się za nami, z dokonań wszystkich najpełniejsze. Twoje, owo istotnej prawdy całulico, z którego jasne wciąż pryskają zdroje, odradzające wszech żywot wiosnami, wiosnami cudu, mądrości stolico, modli się za nami. Temu, co w sobie się rozpaczą dwoi, Rozdziera końca nie mającą winą, Krzyż jako jedno ukojenie stoi i woła: „Równaj się z tymi gwoździami, O ty więc pewnej radości przyczyno, módl się za nami.